Natomiast wyszedłem tutaj jakby w trochę innej kwestii, bo chciałem przede wszystkim podziękować Bogu za Was wszystkich i również za braci baptystów i za innych, którzy się modlili za mnie w tym moim czasie, który był czasem i ciężkim, ale i czasem owocnym. Miałem okazję dużo mówić o Bogu, dzięki Bogu miałem też materiały, które mogłem rozprowadzać, miałem okazję rozmawiać, świadczyć o Jezusie i miałem okazję też doznać wspaniałej mocy tego właśnie zwartwychwstałego Jezusa, o którym dzisiaj była mowa. Były pewne rzeczy, o których wiedzą tutaj niektórzy bracia, ja nie będę ich wspominał, natomiast chciałem powiedzieć tym wszystkim, którzy borykają się z problemami zdrowotnymi, z problemami finansowymi, z problemami rodzinnymi, z problemami jakimikolwiek życiowymi, że Bóg jest żywy, że Jezus Chrystus żyje i On w tym czasie, kiedy byłem odosobniony w sumie, no bo byłem w takim odosobnieniu przez ponad miesiąc, Objawił mi swoją łaskę i o tym chciałem powiedzieć tak króciutko w świadectwie uzdrowieniem jest dwóch rzeczy. Pierwsza rzecz zdarzyła się dość nietypowo, o czym niektórzy już wiedzą, ale to muszę powiedzieć, ponieważ takiego, takiego uzdrowienia się nie spodziewałem. Kiedy miałem coś takiego jak taki bezsen, że nie mogłem spać i chodziłem często po prostu budziłem się o którejś w nocy, a tak naprawdę to pan mnie budził o którejś w nocy. Chodziłem, chodziłem, chodziłem i któregoś dnia po prostu z takim półśnie uderzyłem głową w ścianę. No, konkretnie nosem uderzyłem tak w ścianę, że zobaczyłem świeczki w oczach. I co jest niesamowite, po krótkiej obdukcji, co się stało i przebudzeniu, to była godzina chyba druga czy trzecia w nocy, czyli zaraz o poranku, stwierdziłem, że Bóg wyprostował mi przegrodę nosową którą miałem przez 40 lat krzywą, jak się urodziłem i na dzisiaj mam przegrodę nosową. Moja mama jak mnie zobaczyła, to stwierdziła, że faktycznie coś z moim nosem jest nie tak, bo jest troszeczkę inna, inny ma kształt, ale w tym wszystkim nie ma w sumie nic aż takiego dziwnego, no bo co ma przegroda nosowa. Problem jakby pojawił się dwa dni później, kiedy zorientowałem się, że mam węch, którego nie miałem przez prawie 20 lat. Co jest czymś niesamowitym, ponieważ ja Boga wielokrotnie prosiłem o ten węch. Może nie w taki sposób bezpośredni, tylko w modlitwie jakoś tak między słowami i tak dalej, i tak dalej. Ten węch nie jest bardzo mocny, ale dzięki Bogu on jest. Teraz akurat mam Katar, więc no z powrotem mam taki sam problem, jaki miałem wcześniej, ale wierzę, że dzięki Bogu ten Katar też minie i będzie wszystko dobrze. Druga sprawa, którą chciałem się podzielić to. Jest to, jak Bóg uleczył mi kręgosłup. Miałem przez wiele lat wielki problem z kręgosłupem. Kiedy starałem się pomagać mojej mamie, najczęściej na drugi dzień, na trzeci dzień, miałem takie bóle, że nie mogłem po prostu wytrzymać. Nie byłem w stanie się podnieść. Czasami musiałem po prostu rezygnować nawet z pracy, bo nie, byłem, nie było takiej możliwości, żebym mógł się wyprostować. Prosiłem Boga, będąc tam w szpitalu, o to, żeby łąkł mi w tej sprawie. I wyobraźcie sobie, że. Działy się niesamowite rzeczy z moim ciałem. Były tak wykrzywiane moje kości w kręgosłupie, że tego nie da się opisać. Ale na kolanach klęcząc, byłem tak wykrzywiany, że dzisiaj, kiedy źle się ustawię, to czuję w kręgosłupie ucisk, że jestem, mam nieprawidłową postawę. Miałem skrzywiony kręgosłup, miałem skoliozę. Miałem wypadnięte dwa dyski. Na dzisiaj nic mnie nie boli. Na dzisiaj mogę stać prosto, Czuję się zdrowy, ale dzięki temu, który jest martwych stały, Nie ma w tym żadnej mojej zasługi. Bóg odpowiada na modlitwę. Ja czekam na to wiele lat. Ja miałem z tym bardzo wielki problem. Ja nie mogłem sobie poradzić z tym kręgosłupem, bo już obawiałem się, że będę musiał zrezygnować z pracy, bo nie mogłem usiedzieć na krześle. Teraz jak źle się usadowię na krześle, to mnie kręgosłup boli, bo daje mi znać, że krzywo siedzę, a nie, że mam ból i nieprawidłowość. Wierzmy temu, który żyje, wierzmy temu, który zmartwychwstał, bo on odpowiada na modlitwy. Często w taki sposób, jak się nie spodziewamy, tak jak ja się nie spodziewałem, że uderzę nosem we framugę i będę miał cały tydzień czerwony nos, jakbym był przepity, bo to się cały czas tam goiło. Ja nie spodziewałem się takiego chirurga, ja nie spodziewałem się takiego ortopedy i neurologa. Ale pan jest naszym lekarzem, pan jest naszym wybawieniem. I Pan jest wszystkim we wszystkim. Działo się tam wiele jeszcze innych rzeczy, o których może kiedyś jak Bóg ta będę mógł powiedzieć, bo nie jest to miejsce i czas. Ale ufajmy jemu.